Nikt nie powiedział o Boże miłości. Nie było, nie pojawiło się Boże Miłosierdzie w Waszych uczuciach, w I strasznie, jaką wysłaniał na To pokazuje, że pewien sposób myślenia o jest dla nas bardzo głęboki. I podaję w zeszłym roku na rekolekcjach, mówiłem o takim przykładzie, w którym jest. Yy, tego jak było to 18 rzeczy, ujęte wzięte z Że yy, kwestia podawania, bądź nie podawania ręki na progiem. Wszyscy wiemy, że tak się nie robi, nie podaje się ręki na progiem, tak, I przenosi się, nie przenosi się pannę yy, młodą przez próg. No i teraz skąd to się wzięło? No, pewnie może niektórzy zda z Was wiedzą, że, że zachowują to wszyscy, nie I wierzący, niewierzący. No że się to stąd, przez dziesiątki tysięcy lat nas znaczy, i przodkowie tak robili. Nie? Dlaczego oni tak robili? No bo gdy na przykład ktoś został w lesie rozerwany przez dzikie zwierząt, Albo gdy umarł umarło przed narodzeniem, To takie y, istoty, które zginęły na pokoju światu chowano właśnie na, tym, na tej granicy, nie, na progu. I żeby nie naruszać ich spokoju, tych urn tam złożonych, nie widano się na przykład na ziemi. Do tej pory, nie przez spróbu, niedawno zapomnieli, ale to trwa. Identycznie trwa w nas pogańska koncepcja Boga i pogańskie rozumienie Boga i przypowieść, to w jaki sposób my widzimy przypowieści o, nie przypowieści, tylko w opowieści o ofierze Izaaka, pokazuje, że ta pogańska koncepcja Boga w nas siedzi. To bardzo mocno i głęboko, tak to do spodu po prostu. Jest ona czymś, co jakby wynika z naszej zepsutej natury przez grzech. I czasami też się pojawiło jakby na tym y, w czasie naszego dzielenia się w grupach, że koncepcja każącego Boga jest owocem jakiejś katlizacji. Nie, nie tak. Naprawdę jest od początku do końca owocem grzechu. Oczywiście można było trafić na brędnego katechata czy bradą katechetkę, która jakoś podkreślała mocno tą prawdę i pewnie tak się zdarzało. Generalnie ten problem bardziej się bierze z Kotliną, bardziej się bierze z, y, y, z naszego grzechu i z grzechu pierworodnego i z tej naszej fałszywej, pogańskiej koncepcji Boga. Kontekst historyczny ofiary Abrahama jest taki, że prośba Boga o złożenie Syna w opierze w tamtych czasach dla ludzi y, podobnych do Abrahama, dla pasterzy z Bliskiego Wschodu nie jest niczym zaskakującym, niczym dziwnym. Wszyscy bogowie przyjmowali ofiary z ludzi. Tak? I patrząc na historię, na dzieje religii, trudno jest wskazać takie religie, które nie miały w swoim biegu takich właśnie momentów, gdy składano dzieci po Właśnie znajduje się na fenickich, yy, przy fenickich świątyniach, masy z szkieletem nie mogło. Bo człowiek potrzebował też. Bo człowiek potrzebował, żeby jego statek dopłynął do portu I układał się z Baalem, statek dopłynie, a ja Ci złożę właśnie, pokażę jak bardzo Cię kocham. Bardziej niż swojego syna, tak Ci służę, taką Ci ofiarę złożę. Nie powiem Wam dzisiaj jakby do końca, chociaż jest to tak jakby, można powiedzieć skąd to się wzięło. To przekonanie ludzi o skuteczności ofiary z dziecka. Jest to też wynik, nie jest to nic nie pochodzi to od Boga, jest to wynik grzechu i grzesznych układów, które są między ludźmi. I teraz wtedy wszyscy tak robili i w tym względzie Abraham nie mógł być zdziwiony. On jakby mógł przeżywać wszystko, co przeżywał w swoim sercu, ale nie mógł być zdziwiony, bo wszyscy bogowie, pogan, wszystkie bożki żądały krwi dzieci. Tak? I... Faktycznie w Starym Testamencie, jeśli ktoś czytał Stary Testament, to może sobie przypomnieć, że tak było. Bóg to wyrzuca. Składaliście swoje dzieci w opiece Molochowi. Przeprowadzaliście synów i córki swoje przez ogień. To dzieciobójstwo jest takim grzechem, który szczególnie irytuje właśnie Pana zastępu, Boga Izraela. I dopiero jak sobie z tego znamy sprawę, to zrozumiemy, co robi Bóg. Na czym polega próba wiary Abraham. Bóg nie testuje wysokości wiary Abrahama, bo takich ludzi, którzy byli w stanie za błogosławieństwo dać swoje dziecko, wbrew pozorom nie brakowało wówczas. Tak, tak jak mimo gdzieś tam poruszających opisów macierzyńskiej miłości, wiemy, że jest cały szereg przyczyn, dla których kobieta może w ten czy inny sposób dużego lub małego dziecka się pozbyć. Takie rzeczy się dzieją i dzisiaj również. I próba wiary Abrahama polegała zupełnie na czym innym. Na czym polegała, List do Hebrajczyków? Że Abraham nie wierzył w to, że Bóg zawierzy mu dziecko. Święty Paweł, czy ten, kto był autorem listu do Hebrajczyków, niektórzy mówią, że być może był to ktoś inny. Autor listu do Hebrajczyków wyraźnie mówi o tym, co charakteryzowało. Yy, wiara Abrahama, co też padło na waszym dzieleniu się. Czyli nie będę mówił personalnie, kto to mówił, ale było o ufności, jaką człowiek zachowuje wobec Bożej Wszechmocy. To jest właśnie coś takiego. Abraham nie wierzył, że Bóg mógłby mu zabrać dziecko i mógłby się sprzeciwić swoim obietnicom. Czyli uważał, że nawet jeśli Bóg z jakiegoś powodu dopuści do śmierci, to zaraz wskrzesi to dziecko. Na tym polegała ufność i wiara Abrahama, że Abraham nie postawił Boga Izraela w szeregu ze wszystkimi innymi bogami, którzy żądają ofiar z ludzi. Jak bardzo głęboko w nas siedzi obraz Boga jako molocha, który w takich czy innych momentach może od nas takiej ofiary żądać, pokazuje to, że na przykład y, taki obrazem ze wspólnoty, y, ja to słyszałem, ale wydaje mi się to wiarygodne, na jakimś dzieleniu się Słowem Bożym dziewczynka zapytała swojego tatę, który tam był ważną osobą w tej wspólnocie. Tato, czy Ty byś mnie złożył w ofiarę? To jest... Postawienie tego pytania pokazuje w ogóle niezrozumienie przypowieści. Bóg nie jest zainteresowany taką wiarą, która pozwala na zabicie dziecka. To jest żadna wiara. Jak mówię, wbrew temu, co się nam wydaje, takiej heroicznej wiary w tamtych czasach nie brakowało. Nie trzeba było być bardzo szlachetnym, na żeby takie rzeczy robić. Ponieważ ludzie ze zwykłej rządzy pieniądza i rządzy bycia ważnym w świecie już się mogli za dawoną w ten sposób. I po dziś dzień, w ten czy inny sposób ludzie takie ofiary boszką składają. Bóg jakby doprowadził do tego, że Abraham zaczął mu odpowiadać na jego wezwanie w sposób jemu jakby wiadomy, na poziomie, na którym on mógł. To znaczy wziął nóż, linkę, tak, sznurek i drewno. Bo to rozumiał, tak to wtedy wyglądało ofiary, tak? Natomiast doprowadza do tej sytuacji, która jest tak dramatyczna, żeby ten nóż zawiesł nad dzieckiem i nie pozwala, żeby to się stało, bo raz na zawsze na początku Starego Testamentu jest przekreślony temat ofiar z Nie ma czegoś takiego. Wynika to z samej natury Boga. Pamiętacie kiedyś papież Benedykt XVI powiedział takie, takie przemówienie w ratyzboje, po którym muzułmanie podnieśli wielki yy, takie larum właśnie podnieśli, zaczęli palić samochody, rzucali kamieniami yy, nuncjatury apostolskie, palili kukły papieża wiesz, powiedziałem po jedną rzecz, że różnica między naszym Bogiem, również Bogiem Abrahama, a Bogiem, który wierzą muzułmanie, jest taka, że nasz Bóg jest logiczny, jest rozumem, nie jest w sobie sprzeczny. Jeśli Bóg, jakby z Boga to wynika, taki jest Bóg, wynika Jego prawo, że nie wolno zabijać dzieci, to Bóg nie będzie wbrew sobie żądał ofiary z dziecka. Natomiast rozumienie muzułmańskie, pogańskie jest inne, że Bóg jest właśnie, może żądać od człowieka niemożliwego dwóch rzeczy naraz sprzecznych, na tym polega jakby je po jego panowanie. Jaki się podniósł? Podniósł się larów, bo oni zostali ugodzeni jakby w serce swojego obrazu Boga. Papież pokazał, że to jest Bożek tak naprawdę, chociaż nie zrobił tego jakby zrobił to bardzo kulturalnie, zrobił to z wielką, tak jakby w sposób taki intelektualny, z wielką precyzją, a tak naprawdę pokazał wszystko. Nie? I faktycznie to, co Augustyn, największy ojciec Kościoła Zachodu, powiedział, Bóg nie chciał w ogóle, żeby to dziecko ginęło. Na żadnym etapie nie było w Bogu myśli o tym, że człowiek powinien zabić swoje dziecko dla wiary. Bo Abrahama wiara może była wielka, ale Bóg chciał się przekonać, że to jest wiara prawdziwa i czysta teraz to, co uratowało Abrahama, to jest to, że jakby robiąc to, co inni ludzie robili, nie pokusił się o pomysł, że Bóg na poważnie mógłby mu chcieć zabrać to dziecko. Cały czas miał na myśli zmartwychwstanie, tak? Czyli, że w jakiś sposób dostanie, dostanie tego chłopca z powrotem, Że Bóg nie jest taki. Żeby człowiekowi obiecywał i zabierał. Że Bóg jest właśnie wierny i życie życiodajny. I to dlatego Abraham jest Ojcem naszej wiary. Bo wbrew pozorom gości, którzy mordowali swoje dzieci, wówczas nie brakowało. I normalną sytuacją, niestety, dla ludzi, którzy nie znają Boga chrześcijan, jest mordowanie się między sobą i niszczenie swoich rodzin. To wynika z grzaku pierworodnego, z tego, że my nie potrafimy nie umierzyć. Pan Bóg przynosi zupełną nowość, czyli miłość, afirmację życia, afirmację dziecka też. afirmację dziecka. Bóg, zanim stał się człowiekiem, stał się, stał się dzieckiem. I od przyjścia Pana Jezusa następuje ustawiczny rozwój w prawach dziecka. To, co kiedyś jakby skwitowałoby się y, przemilczeniem, machnięciem ręką, dziś bardzo nas gorszy. To, że ktoś może swoje upośledzone dziecko trzymać w komórce, to, że ktoś może molestować dziecko, jest to najgorszą zbrodnią, nie było, nie było. Jest u Ezechiela fragment o o o y, dziesięcych prostytutkach. No, powszechnie Kiedyś to powszechnie akceptowane. Dziecko było niczym, było śmiecią. Bóg to zupełnie zmienił. I y, <śmiech> ładnie mówił o na ustnym, że Bóg kusił, kusił Abrahama, nawet nie wystawiał na próbę. Wszystkie inne to były próby, a to była aż pokusa. Dlaczego pokusa? <śmiech> w cudzysłowie, Bóg kusi człowieka, kiedy stawia przed nim rzecz, która obnaży jakiś słabość czy niedostatek wiary. Tak jak tutaj był w przypadku Abraham. Abraham nie rozumiał, że ma być to ofiara duchowa. Chciał dokonać ofiary krwawej. Bóg doprowadził go do pewnego momentu i pokazał mu, że to nie o to zupełnie chodzi, że to chodzi o coś zupełnie innego. I tu dotykamy tematu, o co chodziło z tym sercem i z rozumem. Można mieć wielką wiarę i być po prostu w wielkim błędzie, być w, muzie w wielkim błędzie. Bo wiara nie jest najpierw uczuciem, ale najpierw jest poprawnym myśleniem o Bogu. I bardzo mi się podoba ta droga, o której jedna osoba mówiła: od umysłu do serca. Dlaczego ja to tak podkreślam? Bo dzisiaj wielu jakby, bo łatwo jest grać na emocjach, trudniej jest nauczyć. Bo żeby nauczyć się mieć wiedzę, żeby grać na emocjach, to trzeba być wystarczająco być miernym aktorem. I niestety często też kaznodzieje jakby sprowadzają rzeczy, nawet wyśmiewają, tak, że bo wiara to nie są formuły, tylko to, co ty czujesz w sercu. Nie tak szybko. Te formuły nie są takie głupie, nie są takie głupie. One bardzo wiele rzeczy ustawiają. I wiele krzywdy człowiek sobie w życiu zaoszczędzi, jeśli pozna katechizm. I zanim zaczniemy czytać Pismo Święte, pokorze, wobec świętej księgi, należałoby przeczytać to, co, jak żyli ludzie, którzy ją głębiej rozumieli Jak żyli święci. Jak żył Kościół, który potem spisał katechizm na podstawie pisma. tak I zgodnie z pismem jest to nie najlepsze. Bo my, o czym często zapominamy, nie jesteśmy protestantami. I wiecie, protestantyzm między innymi przyczynił się do tego, że ludzie z powrotem chętnie zaczęli przelewać krew. Rozpalił na przykład stosy. Bo Samo pismo, z pisma, z opowieści o Abrahamie można wyciągnąć różne wnioski. Można na przykład wyciągnąć wniosek taki, że człowiek powinien być gotowy dla Boga zabić swoje dziecko. Co jest jakby absurdem. Jest to porównywalne do tej piwnicy, czy, czy Bóg jest wszędzie, tak w tym słynnym kawalu. Proszę księdza, czy Bóg jest wszędzie? No jest wszędzie. A czy jest w piwnicy u Kowalskich? Jest. No i ja się triunkuję. Boga nie ma. A dlaczego? Bo kowalcy nie, nie mają piwnicy. Nie? Nie ma właśnie. To nie jest nie ten drogę, Ale jest, ponieważ nas to powaństwo siedzi, to my z pięknej przypowieści, gdzie Bóg raz na zawsze powiedział, nie mam nic wspólnego z molochami, z baalami, z bożkami, z diabłami, którym ludzie oddają cześć, z tej pięknej przypowieści my się koncentrujemy na wielkiej wieży Abrahama i na tym nożu, który ma spać na dziecko. Mówi to wiele o nas, nie mówi to nic o Bogu. Albo mówi o tym, jaki Bóg jest. Jest to bardzo, bardzo ważne. Ta bogańska mentalność. I? Więc Abraham jest ojcem wiary. I wybronił się. Ale dlatego, że cały czas naprawdę myślał o Bogu, że Bóg jest dobry, serdeczny, kochający i tak naprawdę nie chce śmierci tego dziecka i to dziecko nie umrze. Z jednej strony robił wszystko, żeby tą ofiarę złożyć, a z drugiej strony cały czas wierzył w jakieś Boże wybawienie. To jest wiara, którego go usprawiedliwiła i W takiego Boga my wierzymy. W takiego Boga my wierzymy i rozpatrywanie yy, w tym sercu, czy byłem gotowy zabić moje dziecko, czy nie byłem gotowy, jest jałowe. Jest, jest Zupełnie nie o to chodzi, to się ktoś w życiu jest nieważne. Natomiast w Abrahamie dokonuje się coś ważnego, dokonuje się wielki jakby wysiłek, żeby nie ulec temu, jak wszyscy żyją, jak wszyscy traktują Boga. Że mój Bóg to nie jest mol. I Abraham nie może właśnie zacząć jakby pójść tylko za swoimi emocjami, za swoimi uczuciami, za tym, jak robią inni ludzie. I to ciągle jest przed nami. Tutaj jest Abraham na nas ciągle wzorem. Żeby często iść wręcz na przekór powszechnym opiniom, na przekór uproszczeniom, na przekór jakimś banalizacjom, na przykład tam jak wszyscy myślą o Bogu, w kierunku y, po prostu myślenia prawdziwego. Myślenia prawdziwego o Bogu, który nie chciał śmierci, który y, nie potrzebuje krwawych ofiar. Jedna jest ofiara Jezusa Chrystusa, ale to, co się Bogu nie podoba, jest nie krew, a miłość. Bo wystarczyłoby jedno spojrzenie Pana Jezusa na niebo, żeby odkupić świat, tak? A to ludzie uczynili ofiarę Chrystusa krwawą, bo go przybili po prostu do drzewa. A, za, a Chrystus przyjął to za nas wszystkich. Kiedyś w jednej to też dużo mówi o innej księdze, z którą możemy mieć problem, o księdze Hioba, która też jest do czytania zupełnie w tym samym kluczu. Ona wiele mówi o Bogu, o, o Bogu, ale też wiele o człowieku. A my często jedno z drugim zamieniamy. Się długo zajmuje nam myślenie o tym zakładzie Boga z diabłem. Jest bardzo podobna mechanika. Bardzo podobna mechanika. Księga Kiowa opiera Abrahama z tą Bożą prowokacją wobec nas, żeby ujawnić fałsz naszych wyobrażeń na temat Boga i żeby w Chrystusie pokazać, jaki Bóg naprawdę jest. Że Bóg, jak chciał się objawić, to się nie objawił w jakimś kapłanie, który zabija dziecko na ołtarzu, ale w tym związanym człowieku, który mamy zabity. To jest rewolucja totalna w historii religii. Bóg pokazał, że nie ma nic wspólnego z tym posągiem, któremu się składa, jeśli już gdzieś jest, to jest taka ofiara przemocy to tylko tam. A przemocą Bóg się brzydzi. To, co padło też w konferencji wydaje mi się ważne, że co innego jest kara że co innego są konsekwencje, ale to też powiedział ksiądz Szymon w swojej pięknej komilii, i faktycznie Bóg nam pozwala ponosić konsekwencje naszych czynów, co jest w ogóle jakby inną leczą niż Boża kara, która jest też środkiem leczniczym dla nas. Zawsze jest też środkiem leczniczym. Nawet kara piekiel. To ciekawe też jest środkiem leczniczym, bo w rzeczywistości piekła tak, że moje cierpienie ma chociaż taki sens, że on daje Bogu sprawiedliwość, jest wielkim złagodzeniem cierpienia. Bo w całym tym wielkim chaosie, który musi tam być, pojawia się jakaś jakieś ognisko sensu. To już jest coś. Dlatego Dante nad piekłem umieścił słowa, że jest to dzieło miłości. Bóg zawsze jest miłosierny. Nawet wobec ludzi, którzy miłosierdzia nie chcą. Od tego miłosierdzia się nie ucieknie. Więc nie tylko wielkość wiary się liczy. Nie tylko z tego nas będzie rozliczał. Tylko właśnie też z sensu tej wiary. Co my tak naprawdę wierzymy. Hmm. Więc Bóg może przez pewne wydarzenia naszego życia pokazać nam, że my przy całym naszym oddaniu, przy całej naszej wierze, przy całej naszej miłości jednak po omacku się poruszamy i nie pełnimy jego woli, ponieważ nie o nim poprawie. I to by było, to by była taka próba jak, jak Abrahama. To trzeba być gotowe. Że Bóg ujawni pewne słabości naszego myślenia nim. Ciekawie mi się słuchało tych takich przeciwstawiania męskości i kobiecości, kobiecości i męskości. W Ewangelii tego nie ma. Chrystus tego nie czyni. jak jest jedna Ewangelia dla wszystkich. Mm. I pomyślałem, że właśnie jedyna tak naprawdę osoba, która wykonała czyn podobny do czynu Abrahama, jeszcze jakby doskonalej, jeszcze szlachetniej, jeszcze pełniej. No właśnie to jest kto? No Maryja. Maryję. Która stała pod krzyżem swojego Syna, Jezusa Chrystusa. I jej ofiara właśnie duchowa jest podobna do ofiary Abrahama, jest jeszcze czystsza. Jest w niej jeszcze wiary, więcej wiary w Bożą serdeczność, jest jeszcze więcej oddania, jeszcze więcej ufności w zmartwychwstanie, jeszcze większe zamierzenie Bogu z jednej strony, a z drugiej strony pewne powodzenie się tak, z tym, co, co następuje, na co Maryja wpływu nie ma. Także wręczy się Maryja jednoczy ze, ze swoim Synem i razem z Nim jest współodkupicielką tak jak Kościół nauczy. To zmartwychwstanie i wiara w ostateczną dobroć Boga i w to, że Bóg uczyni, że wszystko będzie dobrze, rzuca nas tam nieco światła na modlitwę o uzdrowieniu w tej czy innej formie. Nie mamy do końca prawa szukać uzdrowienia tu na ziemi ponad wszystko i za wszelką cenę. Ponieważ właśnie krzyż jest czymś takim, no, że taką konsekwencją naszych grzechów, taką konsekwencją grzechów innych ludzi, której uzdrowienia my tu na ziemi nie doświadczymy w pełni, albo nawet w ogóle nie doświadczymy. I nie ma miejsca w Ewangelii, gdzie Chrystus obiecywałby komuś spokój i dobrobyt, że uzdrowi wszystko. Ludzie, których Chrystus uzdrawiał, nie mieli zapewnionego właśnie już odporności na choroby. Jego... Wszystkie cuda były znakami. Jego boskości miały ludzi skłonić i do wiary w cudów największych, w zmartwychwstanie ciała. I teraz y, gdzieś jest coś w tym, że y, to nas powinno trochę uspokajać, żebyśmy tak kompulsywnie nie poszukiwali tego uzdrowienia, bo tak naprawdę czego my poszukujemy? Może nie nawet tego, żeby nas nie wolało, takiego dowodu Bożej miłości. Dowodu Bożej miłości. Że wreszcie ten Bóg jest taki, jak ja bym chciał, jak sobie go wyobrażałem, bo mnie poukładał, sklejał, wszystkie dziurki pozatykał, i jestem znowu cały. No właśnie inne, Bóg ci chce okazać miłość w inny sposób, w inny sposób. W Pięsło ognistym w trzej młodzieńcy wspólnie bym spalali Boga śpiewając, tak? Czyli nasze poczucie szczęścia, sensu życia kochanym przez Boga nie zależy od naszego dobrobytu psychofyzycznego. Jest wiele świadectw ludzi, którzy doznali potężnego uzdrowienia od Boga, jak tylko uznali doznali uzdrowienia, to Pana Boga poszli. Jest, są to jakby zupełnie osobne rzeczy. Nie chciejmy naszej może małej wiary naszych złudzeń na temat Pana Boga, naszej też pragnienia Bożej miłości, żeby Bóg nas słuchał w jeden nam znany sposób. Inaczej właśnie szukajmy Bożej miłości, Boga, który stał czas przy nas. nigdy nie był daleko. Jest zawsze bardzo bliski, bardzo kuchający, czuły. Czy pojedziemy na przełudno czy nie pojedziemy? Czy padniemy na posadzkę, czy nie padniemy? Czy będziemy czuli ciepło, ciepło nie poczujemy. Jest właśnie zupełnie czymś innym. Boża blisko i Boża wiara. Wiara w Boga, Jego właśnie bliskość w sposób na tych sprawę, Ufność wobec nieskończoności Boga. I w zasadzie to są takie rzeczy, wydaje mi się, ważne, istotne. My o to, żebyśmy się nie pogubili w naszej religii, o czym mało osób wie, modlimy się w dwóch ostatnich prośbach modlitwy Ojcze Nasza. Nie musi nas na pokuszenie, ale na raz od złego. To nie musi nas na pokuszenie i zbach ode złego można różnie odczytywać. Również jest prawdziwe to odczytanie, że złym jest diabeł. Ale zło ostateczne <coughs> i najgorsze dla człowieka to jest zło ateizmu i nihilizmu. Czyli, że nic nie ma, nic nie ma, Boga nie ma, nic, jest właśnie taki materializm, rozpacz. To jest zło najgorsze. Człowiek porzuca wiarę w dyskusję. Nie jest złem najgorszym to, że zdarza mi się grzeszyć na nowo, pomimo postanowienia poprawy. Nie jest złem najgorszym to, że nie potrafię czegoś zrozumieć. Na przykład tej konferencji. Nie jest złem najgorszym to, że że na, na wszelkich możliwościach charytatyzmu i żaden im nie pomaga, nawet jak jest importatywny, też nie pomaga. Nie, nic nie pomaga. Nie? No mówię, brutalnie, no, ale oni się tak zapomnieli jak gwiazdy. Mieli ci odrobinę pokory, to jeśli faktycznie skrzesiłeś kilka osób, milcz o tym. Milcz o tym. Bóg sprawi, że będzie to głośne, jeśli będzie nie chciał. Natomiast to, co jest istotne, to jest zachowanie wiary w Jezusa, Chrystusa i najgorszą rzeczą jest ten upadek, śmierć tej wiary, co się nam, może wszystkim przydać, jak tu jesteś. Ostateczne zwątpienie o śmierć krzyżowej, o zmartwychwstaniu, o tym, że Chrystus zwyciężył śmierć. Do tego diabeł człowieka, do tej do takiej rozpaczy czarnej, do człowieka dochodzi. Zbawne są do złego, zbawne nas właśnie od tego. Ale to nie wróci nas na pokażenie, pokazuje, jaką ścieżką się idzie do tego zwątpienia. Ś -ś -ś najlepsza ścieżka do porzucenia wiary w Chrystusa jest ścieżka głupiej religijności. Nie od razu człowiek wchodzi na ścieżkę ateizmu, ale wiara niepogłębiona, wiara, która nigdy nie zadawała sobie pytań, wiara, która nie zna katechizmu przy doskonałej znajomości Pisma Świętego, to jest po prostu <kli> idealna gleba dla diabła do działania. I dlatego, jakby często nasza formacja katolicka dzisiaj się potyka. Potyka. Braka taki zasł, brak takich zasłów. Brak nauki wiary. To jest istotne. Nie emocje nas uratują jakby w tym kluczowym momencie, ale też taki po prostu, po prostu rozum, zrozumienie pewnych rzeczy. Pewna taka nasza broń do walki duchowej, która się przede wszystkim toczy w rozumie. W umyśle. To jest jakby, oczywiście, w umyśle naszym też są pewne emocje, Uczucia one są czymś ważnym, bo jeśli ja rozpoznaję jakieś dobro, to też serce się tu nie kieruje, to się wszystko łączy, to jest prawda. Ale dzisiaj jakby my jesteśmy zagrożeni czymś innym, że nie jest przeacentowany rozum, to jest przeacentowane serce. I ludzie bardzo dużo wkładają bardzo sił w siłku swoją religijność, a mają z tego nikłe owoce. bo troszczą się jakby o zaspokojenie swoich potrzeb emocjonalnych. Nie poznając Boga takim, jakim jest. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, nie dopuść nas na pokuszenie. Nie pozwól, Panie Boże, byśmy mieli złe myślenie o Tobie. Abyśmy jakąś naszą ludzką religijność nie stawiali na miejscu Twojej religii, którą Ty nam dałeś. Byśmy myśleli o Tobie w dobry sposób. Bo małe błędy na początku mogą zaowocować jeszcze taką apostazją. I tak protestanci na tym polegli, nie? Te prostackie kazanie. Popatrz, jak Bóg. Cię kocha, uderzył w swojego syna, przybił go do krzyża, abyś ty był zbawiony. W takie pytanie: kim jest ten Bóg, który męczy swoje dziecko? jest właśnie otwarta droga dla tej, bo pokazać trójce świętą, jej miłość, jej wewnętrzne życie, pokazujemy gdzieś taki właśnie wąski. Tak to wydaje mi się, to są takie ważne rzeczy. Ja jeszcze myślę, że. Jeśli ktoś miał teraz jakieś pytanie ważne, to też można by teraz spróbować odpowiedzieć. To co jakby chciałem, co mi tak leżało na sercu, żeby jeszcze naświetlić, to naświetliłem. Mam nadzieję, że gdzieś się to Wam przydało, że było to, że było to sensowne. Ja celowo pewne rzeczy nie mówię na konferencji, nie? Teraz jest jakby więcej światła, myślę to takie bardziej, bardziej zrozumiałe, główne przesłanie tej przypowieści. Też główne przesłanie tak na naprawdę śmierci Pana Józefa Naszczyzny nie są nią nasze grzechy, a jest właśnie taki jest Bóg, jest miłosierny, dobry, wierny, kocha nas. Jeśli nie ma pytań, to ja... Tak? Znowu ja, ale ja chciałam zapytać, tak. bo często jednak powtarzał się ten motyw próbowania, próby, ne. że Pan Bóg yy, stawia przed nami próby. W jakim a. celu Pan Bóg tarony? No, Co to ma Panu Bogu dać? On jest doskonały. No. no właśnie nic. Bogu nic nie daje. Tylko nas to y, rozwija. Bo Abraham przez to, bo jakby to, że świat tak wygląda dzisiaj jak wygląda, że jest na nim śmierć i zło, nie jest wolą Pana Boga, tak? Bóg nie niszczy tego świata, bo y, ma jakby pewność, wie, że Jego miłość jest większa od tego zła. Teraz gdy my się z tym złem potykamy, to Bóg może tak zadziałać, że będzie mniejsze zło, które jest w nas. Dobrze przeżyta próba zwiększa świadomość mnie jest Bóg, jakby zwiększa świadomość siebie, zwiększa współczucie, empatię dla innych. Nawet coś jest w tym takim szlachetnym sloganie że cierpieniem szlachetnym. To jest. Tak. Człowiek, który nigdy nie cierpiał, bardzo łatwo staje się pyszny. Więc próba może nam pomóc lepiej poznać samych siebie. I u Abrahama to była próba tak naprawdę też jego obrazu Boga, nie? Co on, co on ma w sercu. I wyszedł z tej próby obronną ręką, bo pokazał, że jego Bóg nie jest molochem. Jeszcze sobie przypomniałem, że jest taka ikona. Przedstawiająca mnichów, którzy idą do nieba po drabinie. Drabiną jest Chrystus. I w tej ikonie jest taka mądrość, że się spadają na różnych etapach drabiny. I to też jest prawda, że właśnie człowiek, który jest już uważany za świętego, który nawet yy, bardzo blisko Boga, ma wysoką kontemplację, tak? Jakby pokusy, które my cierpimy, już oddalił od siebie, on dla niego diabeł też coś znajdzie, tak? I też może upaść, też może odpaść. W tym sensie, tak, nawet człowiek dobry, który wiele pokus pokonał, może się na kolejnej pokusie wywrócić, jeśli nie będzie pokonał, nie? Chodząc po drabinie, lepiej nie patrzeć właśnie do końca jaka jest wysokość, a leźć do góry. Je, je, jakieś nie ma więcej pytań to. Y, ważne jest może to, i y, y, y, to już z tym skończę, że ta konferencja niczego nie zamyka, to powinna was otworzyć na wasze poszukiwania. Żeby faktycznie sobie na swój, na swój język to wszystko Żeby <klarować> mieć taką swoją wewnętrzną może. I o to może na końcu się do Matki Bożej.